podcast. No, i to jest świetny wątek, do którego czekałam, aż do niego przejdziemy i jest go godzina 01 nagrania <grywa> i wreszcie <grywa> dotarliśmy do tego wątku. Czyli ten snobizm czytelniczy. Bo tak jak mówisz, można oglądać filmy, można oglądać nawet seriale, można, nie wiem, oglądać telewizję, chociaż, no, no dobra, to może być dyskusyjne. <grywa> Ale to też jest Durowa, nie, to nie jest dyskusja. Kanał. Aga, właśnie jest, można oglądać no, TVP Kultura, można oglądać te wszystkie National Geographic ta, albo Albo szkołę, pielęgniarki dokładnie. szpital, tak samo jak można czytać właśnie, nie wiem, Orbitowskiego, Dukaja, można czytać, nie wiem, Bator, a można czytać właśnie, albo można czytać Pięśnią Twarzy Greja, tak, no to i o to chodzi. To, to, nie, że ludzie. To, to ja wam. Za, to, mhm. Dobra, zacznij. To, to ja wam może zadam pytanie, jakby na, na początek jakby tego wątku, jeżeli, jeżeli już do niego doszliśmy. To, to bo tak w sumie prywatnie o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. Jaki jest w zasadzie pod pogląd Wasz, właśnie na takie fe fetyszyzowanie czytelnictwa jako takiego? Czy, czy tak na dobrą sprawę to jest. Słuszny trop, który właśnie w wielu dyskusjach takich mainstreamowych się pojawia, czyli że, że czytelnictwo jako, jako takie jest hołbione i że, że czy to faktycznie powinniśmy dążyć do, do tego, żeby, żeby po prostu jakby promować jakby samo czytanie i, i że, żeby samo czytanie było już jakby takim warunkiem, czy takim spełnieniem tego, że, że nie wiem, że możesz czuć się kimś lepszym, ważniejszym, bo czytasz, a, a jakby w odrywaniu zupełnie od tego właśnie co czytamy. To może ja zacznę, tylko jeszcze nie powiem, co na ten temat myślę, tylko powiem, co jest w raporcie, bo to jest ciekawe, że oni znaleźli jakąś tam zależność między powszechnym czytelnictwem a sprawą równości politycznej, społecznej i ekonomicznej, że biegłość w korzystaniu z różnych mediów, bo to jest właśnie ciekawe, w korzystaniu z różnych mediów i w mierzeniu się z różnymi typami tekstów traktuje się jako rodzaj kapitału pozwalającego na awans społeczny bądź skuteczne działanie w sferze publicznej. Natomiast no, nawet tutaj w raporcie o czytelnictwie jest zaznaczone, że w różnych mediach, tak, ja to totalnie kupuję, że jeżeli... Yy, Jakkolwiek masz styczność taką bardziej poważną z kulturą, taką kulturą w rozumieniu, no nie wiem, telewizji, prasy, yy, yy, książek i tak dalej, no to jednak jesteś człowiekiem, no, że tak powiem, mówi się o czytanym, ale może trzeba by było to rozszerzyć na właśnie wszystkie media, tak? Nie wiem, jak, jakiego innego słowa użyć, bo, bo, bo, nie, bo nie wiem. <śmiech> ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że właśnie chodzi o takiego człowieka oczytanego, który różne rzeczy wie. Dlatego, że korzysta z różnych mediów, a nie, że tylko skończy szkołę i Ale to jest widzenia. właśnie, ja tutaj strasznie zawsze w takich dyskusjach jak, y, lubię się kłócić właśnie na przykładzie tego, że można y, poczytać sobie na przykład Mastertona, a można obejrzeć film Bergmana. I to pytanie, co jest... Y, powiedzmy, jakąś rozrywką właśnie bardziej nobilitującą człowieka. Znaczy, abstrahując już od tego, że ja nie chcę tutaj jakoś specjalnie oceniać jakichś nawyków czytelniczych, bo to jest zupełnie osobna kwestia, ale nie jest tak, że, że właśnie to książka jest jedynym medium, które człowieka rozwija. Może, może być zupełnie inaczej. Nie? Właśnie może być człowiek, który czyta bardzo mało, a ogląda na przykład bardzo ambitne filmy, może być w drugą stronę i właśnie mam wrażenie, że coraz mniejszy sens jest w tym, żeby rozróżniać te media. W jakiś, w jakiś taki ścisły sposób. Zwłaszcza, że, Ale nawet że nie możesz trzeba... jeszcze oglądać popkulturę, czy tam czytać popkulturę w sposób taki bardzo bierny, a możesz ją analizować, co robią nawet naukowcy, tak? Prowadzą z badania. Szymas? Ale... Ja chciałem powiedzieć, bo właśnie, znaczy oczywiście ja się z tym wszystkim w miarę zgadzam, ale można nawet nie oglądać w ogóle tych filmów, czy książek, czy tam właśnie przeczytać sobie jakąś literaturę poradnikową, czy jakąś taką popkulturę, ale brukową, trywialną, naprawdę niskiego rzędu, wydawaną seryjnie. Nie wiem, można czytać harlekiny nawet już, chociaż to jest naprawdę coś strasznego, o czym więcej powiem kiedyś w konglomeracie, ale na przykład zajmować się innym. Można być, nie wiem, pracownikiem fizycznym, budowlańcem i być właśnie ciekawym człowiekiem w ogóle niezwykłą super osobą, tak, a nie mieć kontaktu po prostu z tekstami kultury na co dzień i no to właśnie o niczym nie świadczy, tak, a można też czytać dużo śmiecia i niczego z tego nie znaczy, czerpać. To tak? właśnie, jeśli już mówimy Albo... o tych różnych hobby i tak dalej, to ja na przykład dużo biegam i uważam, że wiele moich biegów było dla mnie bardziej uszlachetniających niż czytanie konkretnych tytułów książek, które uważam, że wręcz mnie upodliły. To tutaj taki trzeba bym wyjaśnić, Paweł, bo Paweł dużo tak, tak, ja biegam, biegam. Bez, bez muzyki. Paweł układa traktaty filozoficzne. Tak, układa opowiadania, tak. I to myślę to o serwerach, myślę o literaturze, tak. o filozofii, o zagładzie wszechświata. No a w tym samym czasie mógłbym hmm. czytać książkę, która takich rzeczy nie porusza. I właśnie jeszcze w temacie snobizmu, jak przeglądałem te dyskusje na temat tego, co, dlaczego, znaczy jak ludzie tłumaczą sobie to, dlaczego nie czytamy i na przykład pojawiały się wątki w stylu a, a wiecie, bo tam moja koleżanka też nie czytała przez tam ileś lat, a potem sięgnęła po zmierzch i zaczęła czytać i tak dalej. I tak sobie myślę, no dobrze, ale właśnie, czy sama lektura zmierzchu tak naprawdę zmieniła ją i teraz jest jedną z naszych, bo to tak wynikało z posta, nie? że teraz ona jest nasza, ona czyta, ona jest właśnie tą fajną tam były posty w stylu, że są istoty myślące i te niemyślące i te myślące czytają, ale to jest właśnie takie myślenie bzdurne, zwłaszcza, że to często ludzie, bo to jest tak, jak właśnie spodziewałem na literaturę wysoką i niską, to jest konwencja, rodzaj umowy społecznej, gdzie elity chcą się odgrodzić od reszty, sugerując, że właśnie czytają coś lepszego i teraz mam wrażenie, że Ludzie ogólnie chcą się odróżnić, właśnie chcą myśleć o sobie w lepszych kategoriach, przez to, że czytają cokolwiek, tak? ale to, to nie działa w ten sposób, tak? to nie wystarczy, żeby sięgnąć po książkę. I ja właśnie tak. Z jednej strony jestem za tym, żeby się naprawdę czytali. Może nawet na początek coś takiego mniej wartościowego, by się przekonać do medium książki, bo jak komuś rzucimy na start, nie wiem, Szulca i Witkacego, no to czy właśnie Potop, no to może właśnie. No, nie przyjąć się nawyk czytelnictwa. Możemy zacząć od czegoś słabszego, propagujmy czytelnictwo, bo to rozwija różne kompetencje. Tak, trzeba rozumieć w ogóle tekst czytany, żeby. Funkcjonować w dzisiejszym świecie, bo potem ludzie naprawdę czasami mają problem z przeczytaniem instrukcji do jakiegoś urządzenia, nie? Czy z jakimś pismem z urzędu, ale z drugiej strony sobie myślę, tam dużo, a też jak ostatnio dostałem pismo z ZUS-u, ja w ogóle do tej pory nie wiem o co chodzi. Nie rozumiem po prostu. A tak. mi, ale mnie się czepnąłeś, że powiedziałam, że nie potrafią. e. e, e, e. Ale niektórzy, tak? A nie, że w związku z tym raportem. Mi chodzi o to, że wiesz, to Oj, pomaga. Dobra, ja na ja wiem, pewno, co, co się chodziło, ważne. ja je sobie robię, no. no, ja tu poważnie się wczułem. Nie, no, bez przesady. Musimy, wiesz, lekko, żeby, żeby słuchacze chcieli słuchać. A nie, że pójdą sobie książkę teraz przeczytać, na przykład, zamiast nas słuchać. Jest chyba? ciekawy w ogóle wątek tego, czy ma się ochotę w danym momencie przeczytać, na przykład, książkę, czy ma się ochotę. Hmm, brzkuje mi słowa, zażyć powiedzmy jakiegoś określonego nastroju. Bo na przykład ja często mam tak, że przychodzi piątek i ja mam jakoś wdrukowane w mózgu, że w piątek mam ochotę obejrzeć horror. I właśnie obejrzeć, a nie przeczytać, dlatego że ja to chcę zrealizować w ciągu godziny i chcę przy tym leżeć na karapie z piwem i niekoniecznie się mocno skupiać. i jakby Zupełnie nie jest wtedy dla mnie istotna forma, w jakiej ja sobie ten horror podaję. Ja mam ochotę na horror i wybieram go w formie po prostu tej, tej która jest najbardziej dla mnie wygodna. I wydaje mi się, że często czyta się po prostu w ten sposób, że człowiek nie ma ochoty zapoznawać się wiecie, z takim uszlachetniającym słowem pisanym i, i, nie wiem, i rozwijać swoje kompetencje w zakresie interpretacji tekstu, tylko chce po prostu skonfrontować się z jakimiś określonymi emocjami, które jakaś właśnie forma mediów chce mu przekazać. Hmm. Ale to do, do, dotknąłeś w ogóle, Paweł, myślę te, tego, co, co jakby tak już milcząco padło parę razy, czyli że trochę raz kwestia tego, co wybieramy w ograniczonym czasie wolnym, a dwa, że być może po większy sens byłby rozmawiania o jakimś takim bardziej świadomym uczestnictwie w kulturze, niż, niż o samym czytelnictwie. No bo, bo tak na dobrą sprawę, to, to pewnie można by ekstrapolować trochę lament nad spadającym czytelnictwem na kompletny już na pewnie pewno. upadek i dramat w chodzeniu do teatru, albo nie daj Boże o, o chodzeniu do opery, i tak dalej, i tak dalej, że po prostu być może, być może to jest trochę tak, że jakby to, to spadające czytelnictwo jest takim łatwym łatwym kozłem, czy znaczy kozłem do bicia, <śmiech> źle, źle powiedziane, no mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi. <śmiech> ale nie to, przecież, to jest jest tak. kozioł ofiarny, bo mamy ten raport Biblioteki Narodowej, nie? I o, o tym się wystąpuję. To, to było to słowo, kozioł ofiarny. Jest Dziękuję, ciszy tak. Tak. A, a, tak. a znowu... Ale, ale kozioł do bicia nie, to chyba The Witch jeszcze we mnie siedzi, to stąd te kozły mnie Tak. Mi tak, przecież gdybyśmy mieli takie badania na temat właśnie teatru, kina, nie wiem, filharmonii, czy nawet właśnie może muzyki, czy po prostu filmu i tak dalej, to pewnie też by były różne wahania i w przypadku większości mediów jakiś spadek i to byłoby to samo tłumaczenie. Dlaczego pani nie chodzi do kina? Bo za drogo. Czego pani nie chodzi do kina czy teatru? właśnie bo, bo za drogo, bo nie wiem, bo jak byłam w szkole, to chodziliśmy na same złe przedstawienia, złe filmy, bo nie mam czasu. tak I tak dalej, i tak dalej. I znowu się pojawiały te argumenty, a ludzie, którzy by korzystali z tego medium, też by tłumaczyli, że my jesteśmy lepsi od innych, bo tamci są właśnie niemyślącymi, jesteśmy myślącymi i by ta dyskusja też się pewnie powtarzała. Ale właśnie kino, mierze. można tak powiedzieć, że nie jest za drogie dlatego, że jest droższe niż było kiedyś, tylko jest za drogie dlatego, że są tańsze sposoby Dostania się do tego samego y, sedna jakiegoś. Czyli masz po prostu. Do, do, do filmu, piratwo, no. na, na przykład, ale niekoniecznie, bo. Dacie, znaczy, no to, tylko, że. Nie, ale taki przeciętny człowiek nie chodzi do kina, dlatego że sobie myśli, po co będę płacić, jak mogę sobie ściągnąć. No kurde, już nie wybielajmy ludzi, nie, naprawdę. Ja akurat też troszeczkę po, po, po, tak po ostatnich latach, kiedy parę razy jakby się skonfrontowałem z sytuacjami na przykład takimi, że nie wiem, że był jakiś festiwal, gdzie były bilety za 10 zł, a nie za 25 i sale były pełne na każdym nawet najsłabszym filmie, to, to mi się wydaje, że to jednak trochę tak jest, że, że kino... Yy, jakby wydaje się trochę za drogie jakby dla przeciętnego użytkownika. W tej chwili Ale... przynajmniej. Bo to jednak jest tak, że jak idziesz do kina, to, to jak tak, jak idziesz sam, no to nie wiem, kosztujecie to, dajmy na to, 25 czy tam 30 zł. Ale jak często jest tak, że, że nie wiem, że chcesz iść z żoną, partnerem, kimkolwiek innym, kumplem, no to, to już można powiedzieć, że to się robi wyjście dosyć drogie. A jak jeszcze się zestawi na przykład, to nawet nie z piractwem. Bo wiadomo, piractwo piractwo też nie, nie jest jakby jedynym jedyną taką odpowiedzią, jeżeli szukamy źródła problemu, dlatego, że mi się wydaje, że w dużej mierze jest tak, że ci, którzy piracą, ale tacy najtwardsi piraci, to, to nawet jakby to było za darmo dostępne w kinie, to i tak by piracili, bo to, to, to są kwestie pewnie przyzwyczajen też i różnych, różnych kwestii uwarunkowań społecznych, ale po prostu no, jeżeli już sobie weźmiemy na przykład nawet na to, że nie wiem, kiedyś na wydanie DVD filmu się czekało rok czasu od premiery kinowej albo i lepiej i wydanie DVD kosztowało 80 zł, a kino kosztowało 15, no to to jednak jakby wyglądało to inaczej niż jak teraz DVD masz 3 miesiące od premiery kinowej i kosztuje w jakiejś tam gazecie 15 zł czy 20 zł, czyli praktycznie jest biorąc taniej niż bilet kinowy, a jednak masz film na DVD, który możesz sobie obejrzeć w zaciszu domowym i, i, i ja na przykład widzę, że coraz więcej ludzi. Po prostu, na przykład, jeżeli mówimy o, o kinie, no to wybiera alternatywę właśnie w postaci poczekania i zobaczenia tego w, tego w domu. I, i przekładając to trochę na książki, bo, bo zaczynamy schodzić to na, na te tylko w inne tym media. Ale właśnie, no. no i mamy te przemiany po prostu rynku też. Mamy jeszcze VOD, ale z strony w kinie na przykład w Cinema City masz tę kartę Unlimited, która też zupełnie zmienia to podejście ekonomiczne, nie? Po prostu trzeba to zawsze uwzględnić. Tak tak, tak, tak, tak. A teraz do książek chciałeś przywrócić. Znaczy, A, bo bo, bo chciałem przejść do książek, bo, bo, bo mi się wydaje, że na przykład, to też jest tak, że, że przecież jak się spojrzy na te szeroko pojęte i wielowątkowe dyskusje na temat czytelnictwa, to jeżeli na przykład mówimy o cenie i takim jakby to, tym, że dostęp do kultury szeroko pojętej jest drogi, no to przecież też często właśnie się pojawia ten wątek, że, że książki są drogie. I, I mi się wydaje, że to jest kole, kolejny przykład na to, jak jakby problematyczna jest ta dyskusja, no bo książki mogą być drogie, ale też jest przez cała masa książek w tej chwili praktycznie biorąc albo dostępnych za jakieś niewielkie pieniądze, albo wręcz dostępnych za darmo i, i, i gdyby ludzie chcieli tylko czytać, to, to wydaje mi się, że sama cena nie jest też jakby przeszkodą. A zwłaszcza, że jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że Kwestia, czy coś jest drogie, czy nie, to często też jest kwestia, czy ludzie po prostu są gotowi wydać tyle pieniędzy. Bo założy się, że wiecie, na pizzę to są gotowi wydać 20 parę złotych, ale już na książkę niekoniecznie. A jednak, no, zjesz pizzę i nie masz, a książkę masz. No i także to jest tylko, czasami tylko kwestia wyboru. Właśnie, decyzja znowu, tak, tak samo właśnie będę miał czas na bieganie, kino, na coś innego, nie będę miał na książkach samo z pieniędzmi. Przecież wiele książek jest teraz, naprawdę są wydania, które kosztują właśnie 10, 15, 20 zł. teraz te serie, które są w kioskach dostępne, gdzie właśnie też ostatecznie za to się płaci 12 zł, to nie są duże pieniądze tak naprawdę, no. Które wydasz na kawę, nie? Dziekowek a no. ludzie wydają na kawy. Przecież kawiarnie jest miliard. Pizzeria, Właśnie, zjecie ogóle, jednego kebaba mnie istniesz? i macie książkę, kochani. No, dokładnie. <śmiech> Także no, z jednej strony rozumiem, że no to jednak są jakieś koszty, bo jak już wchodzisz w popkulturę, to nagle się okazuje, że to są koszty, tak? I często ludzie, tacy tak zwani zwykli ludzie, jak patrzą na to, ile wydajemy pieniędzy, no dobra, akurat ja jestem osobą, która dużo nie wydaje, no ale jak, jak generalnie ludzie siedzący w pop kulturze ile wydają pieniędzy Szymas się, <szyma się> zaśpiał diabelsko. <szyma> się> no właśnie, ja taki normalny człowiek spojrzy, ile wydajesz Szymas pieniędzy na, na, na, na kulturę, no to się łapią za głowę, nie? Ale ja A tutaj functyne. w ogóle mam, A jedno, mam jednocześnie rzecz, bo ja całego, całe życie bardzo mało czytałem komiksów i dla mnie komiksy to nie jest coś, co ja potrzebuję do życia, ale ostatnio jakoś tak nie wiem, przez właśnie ten komiks... The Witch, tak? Czy nie, Witches, tak? Witches się nazywa. E, witches. Jeszcze go nie przeczytałem, witches. ale e, tak, tak mnie Szymas, tak? Szymas tu nagrywał, już nie pamiętam kto. E, no, to tak mnie zachęcił do tego komiksu, że postanowiłem sobie kupić i co, coś tam sobie pozamawialiśmy z żoną z komiksów w necie i ja się po prostu przeraziłem przecież, że to akurat był tani, nie? Ale komiksy dla mnie są cholernie drogie. I jak ja sobie pomyślę, że ktoś to czyta regularnie i on wy wy wydaje jakieś takie wielkie sumy pieniędzy na książki, książki, powiedzmy, które nie mają znowu aż tak dużo stron, to dla mnie to w dużej mierze jest nie do przejścia. Ale to nawet właśnie teraz sobie myślę, że za mną jest na przykład m.in. wielka kolekcja komiksów Marvela, bardzo taniej komiksy, ale to jest 80 tomów po 40 zł, czyli 3200 zł, tak? O Boże. Ale I ja to jest jedna seria sobie... tylko i Patrzyłem to taka tania. na tego, na Joe Heala, tego Lock and Key, czy jak to się tam nazywa. No to dla Lock mnie to jest key. za drogie. No już ja, ja, ja mam blokadę w switchom, żeby wydać, nie wiem, ile tam, z 80 zł, czy coś takiego za komiks. No come on. Ja kupiłem za 50 no to już bardziej, nie? ale ja po prostu jest, jest, jestem... Ale to też jest dużo. No, nie mam jeszcze, nie przekroczyłem tej bariery takiej w mózgu. Nie? a wielu... Ale to, to wydaje mi się, że właśnie fajnie. to Znowu kolejny fajny wątek jakby został poruszony, bo to w dużej mierze to, to jest trochę tak, że to jest właśnie kwestia barier i tego, ile chcemy wydać na coś, co nas interesuje. I znowu trochę wracamy do tego, do tego hobby, no bo to jest jednak tak, że jakby jeżeli patrzymy na coś przez pryzmat naszych zainteresowań, to wydaje mi się, że te blokady i hamulce zdecydowanie łatwiej puszczają, że w tym sensie jeżeli ktoś właśnie siedzi w komiksach, to dla niego Ty Paweł wspominasz 80 zł, no ja pamiętam 3-4 lata temu, to 80 zł to za taką cenę komiksów to by każdy dał się po prostu pociąć, bo komiksy przecież kosztowały powyżej stówy i to, to była cena standardowa i, i po prostu tak w jak po prostu wyglądał rynek komiksowy, i, i, i no, no i tyle. No I jeżeli chciałeś czytać komiksy, to się trzeba było z tym liczyć, że, że to są tego rzędu wydatki. Ten rynek był dużo płytszy, tych serii było mniej i tak dalej, ale tak to wyglądało. No i teraz yy, to, to jest trochę tak, że jeżeli na przykład chcemy rozmawiać właśnie o yy, czytelnictwie, czy w ogóle szerokim pojęciem, po, po, szeroki, szeroko pojętym dostępie do, do kultury nawet tej popularnej, no to, to, to, właśnie, to jest pytanie, czy, że gdzieś tam w tym domowym budżecie, no każdy też ma określoną jakąś sumę, którą jest w stanie wydać na coś, na jakieś przyjemności. No i teraz właśnie będzie pytanie, co będzie tą przyjemnością. No dla jednych to będzie wypicie kawy albo wypicie piwa, dla innych to będzie kupienie filmu, dla innych to będzie książka. Ale... Cię, bo tylko... Ko kończąc, kończąc wątek, Szymas już cię dopuszczam do głosu, bo to jest trochę też, też tak, że to o tym też nie możemy zapominać, że, że tak jak czas jest ograniczony, tak budżety też są ograniczone i to, to, to wiadomo, że to pewnie nie jest znowu jedyną odpowiedzią, bo są biblioteki i tak dalej, i tak dalej, ale, ale no gdzieś tam to też trzeba z tyłu głowy mieć, że jednak jeżeli ktoś nie jest jakby takim czytelnikiem przyzwyczajonym do tego, żeby sięgać regularnie po książkę, no to to gdzieś tam pewnie będzie spychał wydatki właśnie książkowe na, na dalszy plan, bo, bo będzie uważał, że ma ciekawsze rzeczy do kupienia albo pilniejsze potrzeby zawsze do zrealizowania. Ale to właśnie nadal jest kwestia wyboru i to jej też nie ma co oceniać, bo po prostu jeżeli dla kogoś czytelnictwo czy komiksy są hobby, no to jak przez jakiś tam okres czasu wyda na nie, oszczędności i to będzie kilka tysięcy, nawet kilkanaście tysięcy złotych, no to, to dla kogoś z zewnątrz to się może wydać dziwne, ale z drugiej strony tak samo, nie wiem, jak ktoś bardzo chce być piłkarzem, nie wiem, i wyda właśnie na piłkę Adidasa, na kolki Adidasa, na strój jakiś specjalny, ochraniacze i tak dalej, to wszystko kosztuje, jak ktoś chce, nie wiem, grać na instrumencie, tak? Kupić właśnie instrument muzyczny, to też są ogromne pieniądze w gruncie rzeczy. I tak jest praktycznie z każdym hobby, po prostu... No, kwestia wyboru znowu, tak co nas interesuje, na co chcemy wydać te pieniądze, jaki mamy zasób i ja też tak naprawdę, ja mam bardzo skromny budżet w gruncie rzeczy i zwyczajnie wszystkie oszczędności wydaje właśnie na kulturę, tak jak zauważyliśmy. I to nie chodzi o to, że to jest właśnie dobre, że to mnie czyni lepszym, czy coś. Po prostu to mnie interesuje, to mi sprawia radochę. Cieszę się, że mam te książki pod ręką tutaj w biblioteczce i tyle. No. Jak ktoś by chciał mieć, nie wiem, za to właśnie instrument, gry komputerowe, jakiś sprzęt sportowy, narty, coś innego, no to też spoko. No, no tak, tylko chodzi o to, żeby nie maskować nie maskować wyboru, jaki, jakiego dokonujesz, tym jakby takimi zewnętrznymi kwestiami. No. Tak? Czyli wybierasz, że nie chcesz wydawać tylu pieniędzy, bo to nie chodzi o to, że cię nie stać, tylko chodzi o to, że nie chcesz wydawać tyle pieniędzy na to i tamto. Mhm. No i okej, okay, no i dobre, no ale nie, nie opowiadaj w internecie tak, że to byś bardzo chętnie czytał, ale jest za drogo. Właśnie, bo za drogo nie masz czasu i tak dalej. Nie, to nieprawda. I wina lektor też to, to nie ich wina. Brak wzorca już to już jest prędzej właśnie. I fakt, że po prostu wielu osobom się nie chce. Młode osoby nie mają tego wzorca. więc, mo... Ale co jest to na przykład u mnie w domu czytano mi bajki, tak? Ale poza tym, poza jakimiś bajkami dla mnie książek u mnie w domu nie było. I Ale korzyst... Ciebie na przykład? Moi znajomi bliscy dopiero na etapie drugiej klasy gimnazjum czytali książki, i dopiero, a dopiero no, na, etapie, na, etap. na etapie liceum zacząłem pożyczać książki właśnie od znajomych, bo ja nie miałem książek, które ja mógłbym czytać. I na przykład wracając właśnie do tej listy, o której mówiliśmy w, dużo na początku, J.K. Rowling. Wiecie, że Harry'ego Pottera dopiero teraz czytam, pierwszy raz w życiu? Właśnie... No, na etapie, ja gdy... Super się czyta, polecam. I właśnie, po prostu jak byłem młody, najpierw właśnie to był taki etap, że mnie książki, nie... właśnie trochę mnie pociągały najpierw książki, potem miałem taką blokadę, że jakoś wolałem pociekać po podwórku, pobiegać, pobiegać w chowanego, pobiegać za piłką yy, i tak dalej. Potem właśnie jak Harry Potter był mocny na etapie właśnie gimnazjum, to ludzie mi opowiadali właśnie o, H o Potterze, o Kostakowskiej mi bardzo dużo koleżanki opowiadały i tak dalej, ale tych książek nie było w bibliotece, o których oni mi mówili. Właśnie Karego Pottera pierwsze dwa tomy zawsze były wypożyczone i w szkolnej, i na osiedlu. Nie wiedziałem, czy da się to jakoś zamusił, bo nie miałem do tego dostępu. Dostęp czasami też może być właśnie problemem, nie? I zwyczajnie po to nie sięgnąłem, dlatego dopiero teraz to nadrabiam z wielką przyjemnością. Yy, I zgubiłem wątek. A wiecie co, może to i dobrze, bo w sumie to chciałam jeszcze wrócić do tego snobizmu, bo żeśmy tak liznęli ten temat, a mm -hmm. tak naprawdę nie pogłębiliśmy go w żaden sposób. A ja myślę, że to warto zaznaczyć, że mam nadzieję, że może ktoś z naszych czytelników, kto też lubi się wywyższać, że nie wiem, pozna swojego ojca, nie jak to się mówi, to dobra, nieważne, <laughs> przypomnij sobie twarz swojego ojca, było takie coś. Ok, to się wytnie. W każdym razie chodzi mi o to, że na przykład krążyło po internecie. Zapomniał, przepraszam, no? zapomniał obiecia swojego ojca. O to ci chodziło, tak? tak? Mroczna o to mi chodziło, wieża. Tak, i że teraz przypomni. O, właśnie tak. W każdym razie, krążyło po internecie takie zdjęcie, i to była reklama księgarni, gdzie był mniej więcej taki tekst, że hej, właśnie minąłeś księgarnię, co z tobą, nie? I to mi się nie podoba, że często to jest nie tylko wywyższanie się tylko wręcz, może nie agresja, ale takie poniżanie tych, co nie czytają. I to mi się bardzo nie podoba. To mnie denerwuje. szczerze mówiąc, to nie jest to nie jest coś, co się pojawiło ostatnio, dlatego, że w kilkunastoletniej historii forum Gotham Cafe i wcześniej Groza w każdym calu, niestety takie rzeczy, takie teksty przewijały się regularnie. Że ludzie opowiadali, jak to czują się lepsi od tych, od tych Mało inteligentnych e, ludzi, którzy nie czytają, że oni z. I wiecie, to są ludzie, którzy no, interesują się horrorem. Czyli jakby pogadali z kimś, kto e, czyta książki z kultury wysokiej, to by w ogóle zostali uznani za no, jakichś nienormalnych. A mimo to, przez to, że czytają horrory, to czują się mm, lepsi, mądrzejsi i w ogóle super bardziej super od tych ludzi, którzy nie czytają. Mimo, że tylko czytają horrory, tak? I samo to, że czytają, a nie oglądają, to, to już czyni ich lepszymi, mądrzejszymi. I właśnie nie cierpię czegoś takiego, a widzę teraz w internecie tego mnóstwo, dlatego, że ludzie lajkują, udostępniają na fejsie różnego rodzaju memy, które właśnie... Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka. No choćby to, no to niby miało być śmieszne i ogólnie póki to jest, yy, póki to ma być zabawne, to ok. jeżeli nie, nie zostanie przekroczona jakaś granica. Natomiast niestety dużo ludzi o, trochę opacznie rozumie tego rodzaju hasła i naprawdę potrafi no, hejcić ludzi, którzy, którzy nie czytają. Ale wiesz, to się w ogóle bardzo wiąże z tym, o czym ostatnio rozmawialiśmy, yy, czyli z podejściem do czytników. Bo to jest część tego samego zjawiska, mam wrażenie. Bo czytanie na czytniku nie jest czymś, czym się można aż tak bardzo chwalić. Bo to jest jednak już jakiś kontakt, wiecie, z elektroniką i tak dalej. To nie jest ta książka, która nobilituje. To już jest inny rodzaj książki i on dla wielu osób jest gorszy. Tak w założeniach już nie, bez żadnej, bez żadnej analizy tematu, bez sprawdzenia jego, tylko dlatego, że to jest coś nowego. To już nie jest ta stara, szlachetna tradycja, która człowieka uszlachetnia. Tak, to nie jest ten uszlachetniający papier, mhm, który trzeba wąchać. Ja, ja lubię książki papierowe, ale pamiętam, że zawsze jak byłem książki z biblioteki i niektóre właśnie śmierdziały tym takim, tam, taką stęchlizną książkową i po prostu jak ich dotykałem, to się czułem, jakbym po prostu dotykał jakiegoś gluta w Zagło zakładałeś rękawiczki do czytania? Znaczy, gdy miał rękawiczki pod ręką, to bym zakładał, naprawdę. bo nie, miałem, Albo jak na, w niektórych książkach, zwłaszcza z biblioteki, nie? i są jakieś plamy gdzieś na kartkach. i ty nie wiesz, czy komuś tam uleciało czegoś, nie, czy po prostu kawa, czy może, nie wiem, z komuś z nosa pociekło, jak czytał. <grym> ja mam taką książkę jakiegoś przedwojennego Micińskiego, jakiś esej taki polityczno-mistyczny, w sumie go jeszcze nawet nie czytałem, on sobie leży na półce, ale właśnie w zasadzie się spierałem z żoną, bo ona twierdzi, że ta, książ że ta książka ma zielone kartki, że jest tak zapleśniała. To, to nie jest coś, co warto wąchać. Wąchanie tego na pewno nie nobilituje. Ciekawe, czy jest jakiś horror, który się dzieje w bibliotece, że ktoś właśnie sobie wąchnie taką książkę i tam jakieś jest zgrzywy. Ja myślę, tam. że ukajna takie rzeczy albo by się mogły znaleźć, albo się znalazły. Ja myślę, że gdzieś coś takiego jest, na bank. Ale to, to w ogóle jak rozmawiamy właśnie o, o tym takim wywyższaniu się, czy o tym snobizmie czytelniczym, to... Mm... To tak na pewno sprawę to znowu wracamy, bo tak się mam wrażenie, ten cha chaotyczny mamy dzisiaj ten podcast, no ale tak niestety temat jest na tyle rozległy, że właśnie trudno tutaj trzymać jedną linię, że wracamy trochę do, do tego, że te, te, tego rodzaju postawy są o tyle zabawne, że tak jak Paweł ty wspomniałeś wcześniej, że ja nie do końca rozumiem skąd się bierze takie przeświadczenie, że jakby to czytanie jako takie robisz człowieka intelektualistę. I, I że jakby w tych wszystkich dyskusjach o tym i w takich mitycznych wręcz obrazkach mitologizujący, mitoli, le, mitologizujących czytelnictwo albo tak fetyszyzujących książkę jako taką, hmm. to jakby zapominamy o tym, że książki są różne i to jest o tyle jakby istotne, że na przykład w dyskusji na temat literatury, którą my tutaj na Karpę Noctem popularyzujemy, czyli Groza, Kryminał, to to jest to jest po prostu literatura, która oczywiście zawiera w sobie też dzieła wybitne i pewnie jakiś tam kanon literatury nawet i światowej, nie bójmy się użyć tego słowa, ale z drugiej strony mamy tutaj przez całą masę takiej literatury stricte rozrywkowej. No i teraz... Ja, ja, do końca, jakby mam, ja mam zawsze problem, jakby z, z, z dyskusją na temat czytelnictwa, bo to są, jakby biją się we mnie trochę sprzeczne myśli. Bo z jednej strony, ja też mam, jakby, takie przeświadczenie, że gdzieś tam, czytelnictwo jako takie jest dobre i warto by było promować czytelnictwo, dlatego że jestem pod wieloma względami, mimo swojego marudnego charakteru idealistą, który ma taką nadzieję idealistyczną, że jak ktoś już zacznie czytać, to nawet jeżeli będzie czytał na początku literaturę niską i popularną, to że gdzieś może dojdzie do nawet niekoniecznie Joyce'a i jakichś innych tego rodzaju klasyków, ale że po po prostu zacznie czytać nawet gatunkową literaturę, ale wyższego sortu. Mhm. I, i z to jest z jednej strony, natomiast z drugiej strony właśnie no i patrząc na to, jak, jak, jak nawet widzę nieraz, jakie jak są zachowania czytelnicze pośród ludzi, których ja znam, no to, to jednak ja nie wiem, czy to nie jest zbytni idealizm I, i czy tutaj, czy jakby takie akcje, które promują czytanie jako takie na przykład i fetysz, fetyszyzują właśnie to, że czytaj, będziesz kimś lepszym, no, no to to jest strzał w kolano, jak nie nawet w klatkę piersiową przeciętnego czytelnika, no bo, no bo to tak nie, nie działa do końca. No i, i po prostu niestety to yy, też jakby nawiązując właśnie do tego, co rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że tak na pewną sprawę wiele tych dyskusji można by sprowadzić do po prostu uczestnictwa w kulturze i, i podziale jakby na dzieła wartościowe i mniej wartościowe, a, a nie po prostu na, na, na czytelnictwo na przykład i wszystkie inne złe media w domyśle, czyli tam telewizję, komputer to już w ogóle, o Jezus, mhm. a, antychryst, nie? niemalże I, I jakby to, to, to, jest, to jest wkurzające w takim podejściu właśnie wielu ludzi, że, że na przykład oni zapominają, że w tej chwili przy rozwoju współczesnych mediów to przecież nawet dobra gra pewnie potrafi dostarczyć odbiorcy wrażenia i emocjonalne, i estetyczne, i nawet pewnie intelektualne, porównywalne albo przewyższające wielokrotnie część książek, które ludzie czytają. Nie? Więc, więc po prostu naprawdę to, ta dyskusja na temat książek i czytelnictwa to z roku na rok wydaje mi się, że ona się robi coraz bardziej skomplikowana i coraz trudniejsza i coraz trudniej będzie jakby wypromować książkę jako taką. Tu, tu naprawdę to wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli o czymkolwiek mówić w kontekście nawet przyszłościowym, to, to jedynie chyba praca u podstaw i właśnie przyzwyczajenie młodych pokoleń do tego, że, że książka jest fajna, jest cool i, i może być i źródłem wiedzy i źródłem rozrywki. No Rozgadałem się, przepraszam. Ale tak, tak, tak. I właśnie z jednej strony yy, tak sobie myślę, że właśnie ta literatura wysoka też nie musi wcale o, jakoś strasznie nobilitować, bo nawet jeżeli ktoś czyta Ullissesa dla przyjemności, czy nie, wiem, człowieka bez właściwości, to wcale nie czyni go właśnie lepszym człowiekiem, czy mądrzejszym, czy coś takiego. Czy znaczy, to w ogóle też ciekawy jest trop tego, że osoby, które dużo czytają, powinny być właśnie bardziej rozwinięte w jakiś sposób intelektualnie i przez to wydaje mi się, że powinny być też bardziej otwarte? A często bije z nich taki właśnie bardzo mocny konserwatyzm. I to taki, wiecie, czy znaczy konserwatyzm w ramach oczywiście mediów. Nie mówię tutaj, że nie chcę wchodzić żadną politykę itd. Tak tak, masz rację. No e no. I to, to jest w jakiś sposób też, y myślę, że bardzo znaczące. Że... Ja myślę, że to pokazuje, że oni nie mają racji. Mhm, tak. W, w, na jakimś tam poziomie, nie? No tak, no bo jeżeli oni nie mają na tyle wrażliwości, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że takie czy inne ich działania nie są po pierwsze skuteczne, a po drugie są nie fajne, nie miłe i tak dalej, no to wychodzi na to, że jednak te książki im za dużo nie dały, tak? Jednak jakoś nie, nie poszerzyły ich wrażliwości. Ale wiesz, Ale nawet, to, jest... to można nawet odczytywać w kontekście tych czytników, do których już tam wracaliśmy, że często takie osoby są bardzo jakby zablokowane w tym temacie, że oni czytają wyłącznie książki papierowe i wręcz gardzą tymi czytnikami. Tymczasem ta, to obycie z literaturą, jakby interpretując ją na ich sposób, powinno ich otwierać na takie rzeczy i powinni być chętniejsi do zdobywania jakichś nowych doświadczeń. Bo przecież te, też właśnie często w memach pojawia się ten motyw literatury, która jakby otwiera nowe światy, prawda? Mhm. Więc te nowe światy to takie też otwarcie na jakieś nowe doznania, nowe wrażenia, a tymczasem one, one ograniczają się wyłącznie do książki, która pachnie. A jeszcze chciałam tak powiedzieć, a propos tych lektur, tak, znowu. No bo, no bo z jednej strony twierdzimy, że czytanie jakby powiększa, rozszerza tak twój zasób w ogóle myślowy, tak, że stajesz się inteligentniejszy dzięki temu, że czytasz, ale z drugiej strony e, ci sami ludzie, mam wrażenie, mówią, że lektury to są w ogóle głupie sensu i po co to czytać. E, a przy, czyli, czy jednak czytanie lektur nie, nie ubogaca? no bo lektury są jakieś, nie wiem, inne, nie? I właśnie to mnie zastanawia, że jest dużo takich, mam wrażenie, nielogiczności trochę. Ale to jest A taka też... hipokryzja, mm -hmm. no. I tak sobie pomyślałem teraz, że gdyby na przykład to, to czytelnictwo wzrosło, ale w praktyce, gdyby się okazało, że po na przykład ludzie sięgają po literaturę poradnikowo-moralizatorską, nie? Czy po jakieś publikacje coachingowe, czy właśnie po romanse na poziomie harlekinów, no to czy to by był powód, żeby się cieszyć? Czy może właśnie. No nie wiem, choroby cywilizacyjne by się zaczęły szerzyć, więc nie wiem, czy to jest powód do radości. No znaczy, ale też pamiętajmy, że w zasadzie to nie powinniśmy dzielić tak tej literatury, no bo no właśnie to jest ten problem, że z jednej strony nie powinniśmy dzielić, bo sami czytamy, czytamy horrory. Ale nie, nie, nie, Aga, jest. bo jest jeszcze takie zjawisko jak literatura komercyjna właśnie, produkowana seryjnie, niejako, nawet są właśnie tak jak, na tego nawiązuje do Harlekinów, bo to jest najlepszy przykład i ten mam akurat zawsze w e, tyłu głowy, że masz po prostu zatrudnionych autorów, którzy nie muszą zaistnieć na rynku czymś konkretnym, tylko oni po prostu składają książki niemalże szczęści i to wpada na rynek, potem tego nikt nawet nie ma bo szkoda czasu i pieniędzy, tylko idzie na przemiał, wpada nowa tura tych książeczek na genek i no coś takiego, no to jednak, wiesz, odstaje a, nawet więc, od tych naszych wiem, kiepskich. Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, bo tak ciągle trochę tak gadałam, żeby przypomnieć, co chciałam powiedzieć a mm -hmm. propos tych lektur, że, bo Michał, użyłeś tego argumentu, znaczy rozmawiałeś o tym, mówiłeś o tym argumencie, że może od jakiegoś tam Harlekina tam z czasem sięgną po jakieś lepsze książki. Po pierwsze, ja mhm. zawsze uważałam, że ten argument jest zbyt optymistyczny, bo... no może są takie osoby, a to najczęściej są osoby, które sięgają w wieku 15 lat po Mastertona, a potem dojrzewając tak jakby rozwijają się... i gust czytelniczy rozwija się wraz z wiekiem, nie? Ale jednak podejrzewam, że większość tych czytelników masowych zostanie przy tej tam... jak ona... na M... ta, jak ona tam... no nieważne. Michalak. No zostaną Michalak, o, przy Michalak. Mm, a jednak z drugiej strony te lektury, tak? Czyli, czyli zaczynają w ogóle od kurczę, zaczynają od, od rzeczy takich, wiecie, on, on a, a, a potem powinni w sumie zacząć czytać jakieś głupoty, żeby znowu wrócić do on. Jakiś takich mądrzejszych rzeczy. no my to jest wszystko jakieś takie naprawdę pogibane. A przy tym nigdy nie słyszałam argumentu, że ludzie powinni, nie wiem, dobrze, że oglądają jakiekolwiek filmy, nawet głupie, bo dzięki temu może przejdą kiedyś do tego Bergmana, tak? Tak, Ale właśnie, bo moim zdaniem, jeśli już oceniać jakąś literaturę, to powinno się ją oceniać przez intencje czytaj czytających, czy w ogóle obcujących z daną kulturą. Znaczy, bo to mówię na przykład o sobie, bo zdarza mi się, że czytam jakiś horror dla jego jakichś wyższych wartości, już nieważne jakich, ale często jest tak, że mam po prostu ochotę sięgnąć po, nie wiem, slasher. I na no akurat po slasher na mi sięgnąć w formie filmowej, bo tego jest chyba najwięcej. Ale liczy się dla mnie jakby ta, ta intencja. Ja nie chcę czytać w danym momencie książki, która będzie mnie w jakiś sposób poruszała. Ja chcę po prostu tylko określone emocje i tylko na określonym poziomie. Ja chcę, ja chcę rozrywkę. No bo to jest tak naprawdę klucz interpretacji tego, tak? Raz czytasz yy, dla żeby się wzbogacić, a raz czytasz, bo, bo masz ochotę spędzić czas, tak, a nie inaczej. Czyli ale, po prostu rozrywka. Ale też tak naprawdę, jak ludzie, często... ludziom się wydaje, że czytanie zawsze będzie ubogacać a to po prostu jest fałszywe. Znaczy, to, nie, to nie ludziom się tak wydaje, tylko po prostu jest w pewnych kręgach promowana taka wizja czytelnictwa. Jako, jako właśnie te, no te ludzie, tego, tego, wydaje, je, tego, tego je, je, na, najwyższego, że tak powiem, szczebla ludzkiego, ludzkiej inteligencji, jakiegoś takiego yy, no nie wiem, uczestnictwa w kulturze, że, że czytasz, no to już jesteś po prostu na szczycie piramidy. No, ale ja, ja, ja na przykład powiem, że czytam sobie teraz, znaczy poczytuję, bo to jedna z tam też właśnie wielu rzeczy, yy, pana samochodzika jednego z wielu, sobie Pan Samochodzik i Wyspa Tajemnic. I to jest książka, która mnie być może w jakiś sposób rozwijała, jak miałem 13 lat i wtedy czytałem ją po raz pierwszy. A od tego czasu przeczytałem ją, myślę, że 6-7 razy. Zresztą jak całą praktycznie serię. I ja zupełnie nie wymagam od tego jakichkolwiek wyższych wartości. To jest po prostu wró wrócenie do czegoś, co lubię i sprawia mi frajdę klimat tych książek. I, i, to, i, to jest, i w ogóle nie ma w tym absolutnie nic ponadto. Znaczy, może a nie, nie wiem, jakaś, jak, jakaś analiza tamtych czasów historycznych może z tego wynikać. Nie? Ale tego... czym musi być? Przecież no tak właśnie nie naprawdę... o to chodzi, że Totalnie nie musi być, bo to nie jest z mojej strony żadna ocena, nie? że ktoś na przykład no, no. szuka czystego jakiegoś tam faktoru rozrywkowego, bo o to w gruncie rzeczy chodzi. I... Właśnie, o to chodzi. Po co czytamy? Przecież właśnie nie dla wartości poznawczych. Znaczy, okej, okay, czasami, ale to właśnie są te wyjątkowe sytuacje, ale najczęściej czytamy dla przyjemności. To właśnie jest hobby, rodzaj spędzania wolnego czasu. Czytamy, ewentualnie, jeżeli nie, to czytamy, nie wiem, w ramach studiów, w ramach pracy, jeżeli nasza praca jest z tym związana. Czytamy nie wiem, bo nasi znajomi, krewni czytają, bo akurat chwilowo jest moda na jakąś książkę, ale nawet wtedy i tak raczej dla przyjemności, tak? Bo jeżeli nie czytamy dla przyjemności, no to, no to po co mielibyśmy czytać? Czy, bo oczywiście na przykład, bo, no, to, to brzmi może jak taka wręcz, nie wiem, antyreklama tego, co na Karpę robimy, bo gadamy na Karpę w większości o książkach, podczas gdy jest tych mediów dużo więcej. Yy, ale ja na przykład naprawdę, jeśli czasem jeśli chcę sięgnąć po horror, to wolę sięgnąć po filmowy, bo on mi dostarczy tej rozrywki szybciej, nie? ale z drugiej strony cały czas trzymam się tych książek, bo tylko na przykład w książce znowu zdarzy się tak, że jest opis, który nie wiem czytam sobie książkę, czytam, czytam i nagle jest opis, który po prostu robi mi taką chłostę, że się nie mogę pozbierać po tym. Nie? Tego znowu tak, w, tak. Filmie w filmie nie doświadczam. No, no, to, to w ogóle znowu można powiedzieć, że mamy kolejny wątek, no bo jeżeli już chcemy dyskutować na przykład przez tutaj przez chwilę o horrorze, to przecież jest cała masa odbiorców, na których horror książkowy po prostu nie działa, mówiąc najkrócej w tym sensie, że jeżeli chcą się naprawdę przestraszyć na horrorze, to będą sięgali tylko i wyłącznie po, po, po filmy i to nie oznacza, że nie, na przykład nie czytają na horrory, nie czytają horrorów, przepraszam, A, ale, ale to będzie, to, to, to by się będzie wiązało z tym, że horror literacki będą czytali jakby dla warorów rozrywkowych, ale niekoniecznie jakby, żeby, żeby się przestraszyć, bo po prostu no jednak horror filmowy, umówmy się, że przez to, że ma muzykę, ma pole do popisu, jeżeli chodzi o, nie wiem, operowanie ekranem, jakimiś tam jumpskerami, i tak dalej, tak dalej, które no, z, z różnych względów w książce jest na przykład ciężko zaimplementować, no to po prostu to jeżeli chodzi o właśnie taki czynnik straszenia, no to horror kinowy ma zdecydowanie łatwiej. Nie? I teraz to, to mówię, my tak chcieliśmy rozmawiać o czytelnictwie, a mam wrażenie, że cały czas nas ciągnie do tego takiego poziomu kultury ogólnie. I, i, i to i ja po prostu się zastanawiam, jak, jak zaczynaliśmy od, też od takiej histerii właśnie wokół tego czytelnictwa, czy tak na pewno sprawę te wszystkie dyskusje sprowadzające właśnie, jakby, czy uderzające w taki dramatyczny ton właśnie w związku z tym spadkiem czytelnictwa, różnego rodzaju akcje społeczne, które się systematycznie pojawiają, jeżeli chodzi o, o czytelnictwo, czy, czy tak naprawdę my nie powinniśmy iść właśnie w kierunku e, nauczenia ludzi, obcowania z kulturą jako taką. Bo, bo mi się wydaje, że to też jest trochę tak, że tak jak ty, Aga, że chyba raport zauważa to, że ludzie oczytani są bardziej otwarci na, na jakby te inne media. I pytanie, czy to nie jest też odwrotnie, że, że po prostu i, i, i taką roboczą tezę ja bym postawił, że podejrzewam, że tak jest, że jeżeli ludzie będą nauczeni tego, że jeżeli chcą się odprężyć, oderwać od pracy, oderwać od codzienności, nie wiem, przeżyć jakieś określone emocje, że mają do wyboru różne media i że równie dobre jest to, że sobie sięgną po dobry film albo dobrą książkę, przy czym ta dobra to nie oznacza koniecznie klasykę, jakąś tam po prostu żelazny kanon, tylko po prostu coś, przy czym przyjemnie sobie spędzą czas. Bo, bo wydaje mi się, że po prostu jeżeli byśmy zaczęli promować jakby właśnie kulturę jako taką, szczególnie w takim kraju jak Polska, który no My jako społeczeństwo się cały czas bogacimy, ale mimo wszystko jak się spojrzy na przykład na analizy takie e, stricte gospodarcze e, i na przykład na dochody gospodarstw domowych itd., tak tak to jednak widać jak na dłoni, że e, jakby ten odsetek e, tego, co ludzie wydają na kulturę, no, to jest jednak cały czas po prostu kropla w morzu, jeżeli chodzi o to, co by pewnie miłośnicy różnego rodzaju kultury chcieli. No i to jest oczywiste z różnych względów. No jeżeli ludzie zarabiają mało, no to z oczywistych względów będą wybierać realizację tych potrzeb podstawowych, najbardziej bazowych, a nikt nie będzie się interesował kinem, książką, czy, czy, czy nawet grami komputerowymi, no bo, bo trzeba związać koniec z końcem. Ale, ale też właśnie, jeżeli na przykład jako społeczeństwo się bogacimy, to, to Oczywiście, no, warto promować czytanie jako takie, no bo, bo sami czytamy i wiemy, że to jest i, i dobra rozrywka, i może człowieka ubogacić i, i rozwinąć, ale, ale być może właśnie to, to powinniśmy iść gdzieś tam w takim kierunku, żeby właśnie pokazywać, że, że książka jest po prostu dobrą alternatywą właśnie do, do nowych mediów. A tym bardziej, że mówię, no ta, ta dyskusja jest w tej chwili cholernie skomplikowana, bo, bo ja po prostu widzę to na przykład, wiecie, nawet po, po mojej młodej. Ona przecież w tej chwili jest mała, ona ma 4 lata z okładem nie? I, i, i po prostu ja, ja już widzę, jaki będzie problem jej przetłumaczenia tego na przykład, że, że inne dzieci nie czytają, bo już to widzę, bo ona jest w przedszkolu i na przykład my jej czytamy, i ona kiedyś przyszła i powiedziała, że jak pani czytała bajkę, to siedziały trójka dzieci tylko i słuchały bajki, a niektóre dzieci to nawet nie wiedziały o co chodzi. No i wiecie, i teraz, jeżeli my, jeżeli my jakby trafiamy na tego rodzaju poziom dyskusji, to promocja czytelnictwa i wszelkie dyskusje szumne o tym, że czytelnictwo ubogaca i tak dalej, i tak no dalej, wezmą po prostu w łeb, no bo, bo tu, tu, tu nie ma nawet bazy, nie ma od czego zacząć. Więc, więc po prostu być może trzeba by zrobić krok wstecz i się zastanowić właśnie nad tym, że, że jeżeli chcemy nauczyć ludzi czytać, to trzeba ich nauczyć tego, że kultura jako taka rozwija, ubogaca i, i jest czymś wartościowym. I że nie powinniśmy spychać nawet w swoich nie wiem, wydatkach właśnie kultury na daleki plan, tylko, tylko gdzieś tam pokazywać, że że nie wiem, że, że tą alternatywą dla pracy i takiej codzienności jest właśnie hobby, jest obejrzenie filmu, przeczytanie książki, zagranie w grę, pójście do teatru i tak dalej, i tak dalej. A, a jeżeli już człowiek się nauczy tego, że, że ta kultura wcale nie jest droga, że, że, że można na nią wykroić czas i zawsze się te, te paręnaście nie wiem, minut, godzin tygodniowo, czy miesięcznie znajdzie na to, no to to być może ludzie zaczną sięgać właśnie raz po książkę, raz po I Wydaje film. mi się, że w ogóle, jeśli mówić właśnie o książce w kontekście już całej kultury, to w takich w ramach, nie wiem, pro promocji, czy właśnie nauki tej kultury, książka może mieć tę przewagę nad innymi mediami, że jest taka bardziej autonomiczna. Książkę po prostu można wyjąć z półki i przeczytać, nie? Ona nie wymaga ani specjalnego sprzętu, ani nie wymaga, tak jak, nie wiem, pójścia do teatru w danym miejscu, czy kiedyś telewizja też, powiedzmy, działała w określonym czasie, nie? Jeśli chciało się obejrzeć konkretny film. Teraz to już troszkę się też zmieniło i to też zmienia te wszystkie relacje, że można, nie wiem, puścić sobie na Netflixie coś, co się chce, kiedy się chce chociaż i tak trzeba go mieć, co, co jest jakimś ograniczeniem. No ale myślę, że jeśli jakby patrzeć na książkę, to raczej w tym, w tym, z, tej, z tej perspektywy jakiego, takiego media, przez które łatwo uczyć dostępu do kultury, bo jest po prostu łatwo dostępna, wbrew temu, co niektórzy mówią. Mm -hmm, to jeszcze ciągnąc trochę tę myśl Jarego, właśnie w tym raporcie chyba też już albo to było po raporcie, wspomniano, że powstał ten Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa właśnie na lata 2016-2020. No i tam chodzi przede wszystkim o inwestycje w biblioteki i kampanie społeczne. I tam też właśnie w kontekście tej informacji pojawiły się dyskusje, czy na przykład inwestycja w biblioteki coś zmieni, bo jeżeli będą bogatsze zasoby, będzie więcej nowości w bibliotekach, to czy to przyciągnie nowe osoby, czy pomoże tylko tym, którzy już chodzą do biblioteki? Co z tymi kampaniami społecznymi? No bo jeżeli właśnie to będą kampanie w stylu nie bądź głupi, czytaj, tak? Czy właśnie, czytaj, bo y, nie będziesz miał życia seksualnego, tak? No to właśnie będzie tak, jak Agam mówiła chwilę temu. Wiele osób to może odrzucić, ale zresztą tak sobie myślę. Że, że nie ma co panikować i że wszystkie te rzeczy pomimo wszystko mogą zdziałać coś dobrego. Nawet te właśnie naszym zdaniem nie do końca trafione kampanie społeczne i to właśnie sugerowanie, że czytelnictwo jakoś tak strasznie ubogaca. Oczywiście my to teraz krytykujemy, bo to jest bzdurne, ale z drugiej strony to i tak jest 100 razy lepsze od nie wiem, kampanii przeciwko dopalaczom, gdzie się pojawiają naprawdę straszne kwiatki. I może dla takiego właśnie gimnazjalisty, licealisty, coś takiego, może coś takiego do niego przemówi, czy do niej. I może właśnie Fakt, że zobaczy kilka tych nowości w bibliotece też pomoże. Na pewno też ważne jest to, że na przykład wydawnictwo literackie wypuściło teraz tę serię yy, kioskową książek. tak Dukaja, właśnie, Orbita i kilku innych. Ja tego nie kupuję, bo ja to wszystko już mam w normalnych wydaniach. Ale właśnie fakt, że to jest dostępne w kiosku, że na to będzie można spojrzeć stojąc na przystanku, czekając na autobus do szkoły na przykład, czy jadąc na imprezę gdzieś tam i że to jest stosunkowo tanie, może też w jakiś sposób pomoże. Poza tym, Biorąc pod uwagę to, że jednak ileś tam procent Polaków czyta, czytamy przecież też coraz częściej w miejscach publicznych, mam wrażenie, że coraz więcej właśnie osób czyta w komunikacji miejskiej, w galeriach, w centrach handlowych, czy po prostu w parkach gdzieś na mieście, czy to z czytnika, czy to z książki i może to się nie przekłada na statystyki, ale sam fakt, że widzisz wokoło wszędzie ludzi czytających, może to też powie znaczy powie, trafi do kogoś, kto nie czyta i ktoś sobie pomyśli, to może ja też po coś sięgnę, właśnie skoczę do tej biblioteki, czy ściągnę nawet z torrentów tę książkę piracką i zapoznam się z nią. Ja myślę, że ta sytuacja nie jest jednak aż tak tragiczna. Okej, okay, mamy ogólnie właśnie na całym świecie problem z tą wtórną analfabetyzacją i ze spadkiem czytelnictwa jako takim. Mamy to, tę zmianę, że czytamy raczej rzeczy krótsze. E, Oto to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej z Agą. No, ja jestem zdania, że właśnie, mówi się, że ten tekst musi mieć trzy strony, żeby się skupić dłużej i tak dalej, ale jeżeli ja przeczytam dziesięć tekstów po jednej stronie i to będzie 10 stron i no to, to, też wymaga jakiegoś skupienia, jakichś tam kompetencji i myślę, że nie ma co panikować, że nie jest tak tragicznie, właśnie po prostu czytajmy, dawajmy naszym znajomym książki na urodziny pod choinkę, coś tam pokazujmy młodszym pokoleniom, gdy pracuję z dzieciakami, taki właśnie czasem przyniosę jakąś książkę, czy jakiś komik, czy mangę i nawet przy, niby przypadkiem rzucę gdzieś tam zamiast zanieść stokbą do biura, to rzucę gdzieś na wersalkę, że niby zapomniałem, no i one nawet właśnie podświadomie patrzą, a co to jest, przeglądają, no i część tylko zobaczy, Jezu, jakie grube, wujku, nienormalny jesteś, sobie pójdzie, a część właśnie weźmie, zapyta, czy może poczytać, czy coś i po prostu propagujmy te zachowania czytelnicze, a nie panikujmy, że Jezu, Polska nie czyta, Polska jest beznadziejna i cebula nie czyta i... A, a do, dotknąć w ogóle mi się wydaje, że y, takiego ciekawego wątku, który by można było pociągnąć, mi się wydaje, w takiej promocji czytelnictwa, y, czyli tą taką zmianę sposobu czytania, bo ja na przykład też obserwuję to, że coraz więcej ludzi czyta w miejscach publicznych i, i wszędzie to jest to, co Mando się czasami śmieje że on w zasadzie z książką idzie czy chodzi wszędzie i takich ludzi jest coraz więcej i, i być może to, to, to jest jakby jakiś kierunek promowania czytelnictwa, że właśnie książka to, to jest audiobook, książka to jest rzecz do przeczytania na telefonie w tramwaju i tak dalej, i tak dalej. No bo, bo wiecie, bo to jest też trochę tak, że my... Um... Żyjemy w cały czas dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. Mówi się przecież o tym, że właśnie internet spowodował to, że w ogóle jakby ludzie co, co, coraz większe problemy mają ze skupieniem uwagi, nie, że to jest na przykład też mówi się o tych trzech stronach, ale to przecież to nawet podobno przy filmach, podobno są badania, że właśnie coraz więcej ludzi przez to, że ogląda filmy, na przykład na komputerze, to ogląda film niby, a z drugiej strony przegląda face, sprawdza pocztę i Albo tak dalej, i tak dalej. Po tak, albo na raty ogląda i tak dalej, No to, to, że po prostu to jest też tak, że jakby to, to, to te zmiany takie różne, które są postrzegane jako negatywne, to, to nie jest tylko cecha y, czytania jako takiego. I być może właśnie jakby prezentowanie y, jakby czytania jako rzeczy, którą można realizować w różnych miejscach i właśnie często y, jako takiej rzeczy, którą można realizować w momencie, kiedy tak naprawdę nic innego nie masz do roboty. No bo jak jedziesz tramwajem, no to, to oczywiście, no, teoretycznie możesz obejrzeć też film. Albo posłuchać muzyki, bo obecnie no, smartfony na to pozwalają. Ale jednak mi się wydaje, że ludzie albo czytają, albo słuchają muzyki, co, czy w ogóle podcastów, co polecamy. To jest mega ważną rzecz poruszyłeś, bo też w kontekście tych memów, które się pojawiają w internecie, i wszelkich obrazków promujących czytelnictwo, na nich tego nie ma. Na nich jest wizerunek kogoś, kto leży w wannie z książką, kto się w, y, owija kocem w fotelu, bo pada deszcz i on czyta książkę, bo przez weekend leży z książką w domu, y, ewentualnie przebywa w bibliotece tudzież księgarni, bo to są jego święte miejsca itd. itd. A jest, jest właśnie bardzo mocno utrwalana ta, y, ta, ta wizja człowieka, który zamyka się w domu i czyta. I, I nikogo nie chce widzieć, z nikim się nie chce spotykać, zamyka się przed światem i przechodzi do tego świata fantazji, nie? A to, to nie są czasy na takie rzeczy w gruncie rzeczy. Oczy, oczywiście każdy, tak, nie mamy na to czasu, to jest oczywiście potrzebne, ale tego czasu nie ma. I promowanie właśnie samego po prostu, jeśli już, bo ja jestem w ogóle, znaczy jestem bardzo przeciwny w ogóle promowaniu przez państwo, ale to już mniejsza z tym. Ale jeśli już promować, to faktycznie promować to, żeby ludzie czytali w biegu tak naprawdę. No tak, nie, no bo to jest kwestia, wiecie, nawet audiobooków, które teraz jakby zyskują coraz bardziej na znaczeniu, bo, bo mamy różne te superprodukcje, ale też właśnie i zwykłe książki. Coraz częściej jest tak, że audiobook jest premierowo wydawany jakby z nową, z nową książką od razu i, i coraz ta biblioteka audiobooków coraz bardziej się poszerza. I to jest też na, dla mnie na przykład taki przykład, że, że jeżeli rozmawiamy właśnie o promocji literatury, no to to jest na przykład dla mnie świetny pomysł, żeby tą literaturę wypromować. Bo z jednej strony jest tak, że ja rozumiem, że wiele osób ma opory, no bo jednak teoretycznie trudno się wielu osobom skupić na przykład na, na książce czytanej. Ale też jak ja na przykład patrzę po sobie, bo ja nie bez przyczyny poruszyłem ten wątek czytania, niejako w biegu czy w różnych środkach komunikacji i tak dalej, bo ja widzę ile czytałem na przykład właśnie jak jeździłem tramwajem i widzę jak na przykład teraz jeżdżę samochodem, że właśnie częściej sięgam czy właśnie czy po podcast, czy po książkę, bo no nie wiem, nie chcę słuchać mi się radia, w którym leci ta sama Sama muzyka w kółko i, i właśnie wybieram inne formy. I właśnie no być może to, to jest właśnie taki kierunek, żeby, żeby się też nie koncentrować właśnie i, i to ja z kolei dzięki, że ty poruszyłeś właśnie, jakby Paweł, jest teraz ten, ten wątek tego, że właśnie u, u bardzo często się konserwuje taki bardzo tradycjonalistyczny obraz i wizerunek książki, ale też i czytającego. Bo to jest dla mnie mega głupie, bo, bo wiecie, jeżeli chcemy dotrzeć na przykład do młodych ludzi czy, czy do dzieciaków, no to przecież umówmy się, że w dzisiejszym takim szybkim społeczeństwie no taki obrazek, że, że sięgniesz sobie po książkę i zakopiesz się pod kocykiem z kakao, Sorry, to do nikogo ale, nie trafi. Absolutnie no, do nikogo. Ostatnio w podcaście chyba Aga mówiłaś o, o swojej mamie, która czyta na czytniku, nie? Mój ojciec na przykład też ma czytnik, akurat z niego za dużo nie korzysta, bo to nie jest najszczęśliwsze urządzenie, ale on bardzo, bardzo się wkręcił w audiobooki. I to ja aż jestem zdumiony, ale naprawdę, jeśli on na przykład, bo on dużo czasu, nie wiem, spędza w garażu, gdzie coś sobie dłubie i tak dalej, i ma po prostu przy sobie komórkę, słuchawki, albo bez słuchawek po prostu ciągle słucha audiobooków jakiś. Ale moja mama to samo. Ona w którymś momencie, jak właśnie zauważyła, że w domu ma coraz mniej czasu na czytanie i po prostu kiedyś dostała audiobooka, wiecie, tak na prezent, po prostu testowo, no to w którymś momencie to dostawała audiobooka od wszystkich na każdą jedną możliwą okazję, bo po prostu ona spędza w samochodzie dużo czasu, bo, bo dojeżdża do pracy przez określony czas i, i po prostu no się wkręciła w to mega mocno I, i właśnie ona jest zachwycona po prostu tym, ile tego jest dostępne w tej chwili, że różne tytuły, różni autorzy i, i wiecie, i to jest, to jest super i to mi się wydaje, że to też właśnie pokazuje najlepiej, że właśnie gdyby troszeczkę spróbować zerwać z takim konserwatywnym podejściem do, do, do czytelnictwa jako takiego, to tutaj naprawdę jest sporo do, do hmm, ugrania. Tak, tu mówimy o osobach, które już mają zapewne bardzo długie nawyki czytelnicze, nie? ale ja Wam w ogóle powiem, że jak, bo ja też długo nie nie słuchałem audiobooków, znaczy nie miałem jakiejś niechęci do tego, ale nie widziałem potrzeby ich słuchania. I jak już się w to wkręciłem, to ja w ogóle, to aż głupio brzmi, ale ja miałem taką fazę, że ja słuchałem bardzo, bardzo dużo i cały czas, nie wiem, obierałem ziemniaki, słuchałem, ćwiczyłem jogę, słuchałem, pracowałem, słuchałem. I naprawdę w prawie... I naprawdę w każdym momencie dnia prawie słuchałem jakichś audiobooków, bo na przykład miałem Harry'ego Pottera, nie? I przesłuchałem po prostu wszystkie tomy chyba w dwa, trzy miesiące, a to naprawdę było trochę roboty. I, no bo nie, no bo mimo wszystko w pracy słuchałem bardzo sporadycznie, nie? ale bo to się nie dało skupić, ale, ale cały dzień mi zajmowały te audiobooki. Ja w pewnym momencie już po prostu zacząłem czuć, ja świruję, że, że, że już coś mi w mózgu zaczyna się przesta przestawiać, bo już po prostu przesadziłem z tym. No, ale. No, też trzeba uważać. Ale ciekawi mnie jeszcze coś takiego, że. Jeszcze kwestia kultury uczestnictwa w sumie tak troszeczkę żeśmy kręcili się koło tego tematu ciekawi mnie czy w dobie Facebooka czy to ma jakiś wpływ na czytelnictwo że wiecie, że ktoś tam znaj no bo mówi się o tym, że mm, czytają ci, co mają znajomych którzy czytają, a czy nie jest tak, że jak widzicie, nie wiem znaczy my to może nie, ale że jakiś dzieciak nam widzi, że kolega przeczytał Harry'ego Pottera mm, i, i, i coś tam o nim pisze i czy nie ma ta osoba chęci, żeby jednak sięgnąć po taką i taką książkę, tylko dlatego, że nie zna. Ja myślę, że trochę krecią robotę robi Hollywood i, i ta mania tych najpopularniejszych rzeczy, przerabiania ich na, na filmy, na gry i na inne, inne media, a, a właśnie może mało... Ale nie, no w sumie wszyscy filmy jednak ludzie sięgali po Tak, tak. Dużo takich przypadków znam po prostu. No i ja bym też nie demonizował krok. Nie, ja nie demonizuję, kina. tylko po prostu się głośno zastanawiam. Ja bym bardzo tak, za to demonizował czy... te wszystkie y, memy książkowe, bo uważam, że jeśli coś robi złą robotę, to one robią chyba jedną z najgorszych. Ale to memy w ogóle robią złą robotę. Ja, no, ja to w ogóle się. myślę, że niestety musimy po prostu w jakiś sposób y, pokonać to przekonanie młodych ludzi, że czytanie nie jest cool mm. i że czytają po prostu kujony. Wiecie, no ja też w sumie nie mam kontaktu tak z dziećmi na co dzień, żebym mogła tutaj ferować jakimiś wyrokami, no ale wydaje mi się, że to jednak wciąż istnieje. Istnieje, istnieje, bo ja często, jeżeli właśnie wpadam na świetlicę i mam książkę, która jest grubsza niż, nie wiem, 100 stron, to słyszę, Jezu, jaka cegła, jak to można czytać, wujku, masz za dużo czasu albo ty nie masz życia i tak dalej i jest w ogóle taki stereotyp, nie? To jest pierwsze w ogóle, co słyszę często. Ale to w ogóle zobacz, co powiedziałeś, zobacz na argumenty, bo wydaje mi się, że, że to też jest w ogóle kolejna rzecz, o, o której bardzo wiele osób zapomina w tych dyskusjach, że tak na dobrą sprawę, żeby zobaczyć jakieś źródło problemu, to wystarczy powie, posłuchać tego, co właśnie mówią dzieciaki na przykład na temat książek, bo one najlepiej jakby zobrazują, jakby jakie są te problemy, że nie ma czasu, że co ty w ogóle robisz albo po co ci to i tak dalej, no to, to są jakby tego rodzaju argumenty I, i z takimi z, z tym trzeba jakby walczyć, żeby wykorzenić jakby problem czytelnictwa Ale to jest takiego. właśnie totalnie to, on... o czym wcześniej mówiliśmy, nie? Ten stereotyp człowieka, który zamyka się w domu i czyta książki I on nie ma życia. I ja uważam, że w ogóle to jest troszkę, ludziom się wydaje, że to jest fajne, dla mnie to jest straszne, że ktoś może się zamknąć w domu i tylko w nim siedzieć i czytać i uważać, że życie, które poznaje w książkach i tam przygody, że one są lepsze niż tego, co by mógł poznać w prawdziwym życiu, nie? To już po prostu jest troszkę takie chorobowe w pewnym momencie. I... czy znaczy To jest introwertyczne, więc też nie przesadzałabym nie przesadzałabym z krytyką, no bo introwertycy tak mają. Nie wiesz, ja też się czuję i też lubię się zamknąć trochę w domu i sobie poczytać, ale chodzi mi, wiesz, tak, takie już przesadzanie w tym. E, tymczasem jakby odwrotną stroną jest to, że człowiek może mieć życie i czytać sobie w tym autobusie, nie? Chodzi mi o samą, wiesz, formy promocji czegoś. wiem, ale ogólnie. W ogóle to pamiętajmy, że w internecie wszystko jest przesadzone, nie? Naprawdę tam nie ma miejsca na bycie roz... kimś, kto rozsądnie do czegoś podchodzi, kto jest umiarkowany. Jesteś albo kurde, czytasz 10 książek tygodniowo, albo jesteś, nie wiem, totalnym przeciwnikiem. mi Może to też wynika z raportu, nie. Wiesz, że jakby tworzy się właśnie ta nie wiem, elita, która czyta dużo i osoba, która nie czyta, mimo wszystko przez, właśnie przez, przez te cholerne obrazki i memy, yy, czuje się poza nią. jak to się czuje poza nią, niekoniecznie ma ochotę do tego aspirować. Nie? Już ty pomyślisz że to, ci ludzie nie mają życia, to ja mam ciekawsze życie. Oglądam sobie filmy i siedzę ze znajomymi. Nie? I książki mi nie są potrzebne. Ale, ale ogólnie ma rację, że niestety y, tym czytelnikom się wydaje, że oni robią coś dobrego, że promują czytelnictwo, a tak naprawdę mam wrażenie, że zamykają się w swoim gestem. No ale taką czystą reakcją na takie zamknięcie się kogoś jest odrzucenie jakby tej osoby, nie? że skoro ty się na mnie zamykasz, to ja się zamknę też na ciebie. Znaczy, bo mi się wydaje, że to, te, dotknęliście jeszcze takiego też ciekawego wątku i to teraz tak mi przyszło do głowy, że, że być może to jest po prostu też błąd, że rozmawiamy tak dużo o czytelnictwie, a, a tak mało się rozmawia w gruncie rzeczy o książkach. Tak mówię mainstreamowo. Mhm. W tym Masz sensie, że, że, żeby, że, że być może wystarczyłoby przestać gadać o tym, że trzeba czytać, że tu ubogaca, że będziesz intelektualistą, że to jest takie super i tak dalej, a wziąć konkretne książki, konkretne tytuły i pokazać ludziom, że, że to, co też już wielokrotnie w tym podcaście wracało, że, że po prostu książka może być fajna, że nie jest czymś trudnym, że nie jest czymś zajmującym dużo czasu, że nie jest czymś drogim, że można czytać sobie opowiadania i można czytać sobie opowiadania fantazy i to Ci zajmie przeczytanie takiego opowiadania 40 minut, czyli tyle, ile odcinek serialu i to będzie fajne i będziesz mógł porozmawiać o tym z kumplem, czy będziesz mogła porozmawiać o tym z koleżanką i to jest spoko, bo, bo jednak... No tu mówię, tak. to zabrzmi tak, to, tak trochę górnolotnie, ale mi się wydaje, że właśnie w tych wszystkich, w, wszystkich no, w wielu dyskusjach, które poruszają jakby problem czytelnictwa i upadku obyczajów, że nie czytamy, to właśnie jakby ludzie zapominają o tym, że tak na, na sprawę, o czym my dyskutujemy. Że możemy sobie oczywiście dywagować, że jest źle, bo ludzie nie czytają, tylko, tylko mówię, no, nie zapominajmy, że, że powinniśmy przenieść też dyskusję właśnie trochę to piętro niżej, czyli na same książki. Tak, Jerry, tylko jeżeli chodzi o promocję właśnie konkretnych tytułów, to by było super, tylko, że na przykład z punktu widzenia takich kampanii to nie przejdzie, bo chodzi wtedy o to, że na przykład promujemy tytuły konkretnego wydawnictwa, już się ktoś doczepi, że publiczne nie, no to, pieniądze to, pewnie to idą. To to oczywiste, ale wiesz, no mówimy, rozumiemy teraz o tym, co, mhm. co my możemy zrobić, co byłoby fajne i... Mm, hmm. Ale może ja mnie też jestem się... zdania, że trochę za dużo w ogóle, jak, z, jak zobaczyłam, ile pieniędzy się wydaje na promocję czytelnictwa, to też tak mi się w ogóle tak dziw, dziwnie zrobiło. Znaczy hmm. promocja czytelnictwa rozumiana jako nowości do bibliotek, to jak najbardziej, ale te kampania, no to, to jest zupełnie inna sprawa. Znaczy ja w ogóle tam, to, to jest też o, temat na pewnie osobną dyskusję, bo dla mnie w ogóle jakby idea kampanii społecznej jako takiej jest mocno dyskusyjna w kontekście jakby potencjalnego wpływu hmm. na na Biorce, że wydaje mi się, że większość kampanii społecznych działa niestety w ten sposób, że ona przekonuje przekonanych, natomiast do nieprzekonanych mhm. to, to tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że większość kampanii społecznych to jakby... Przez sposób ich realizacji to nie jest w stanie i jakby przesłanie. dotrzeć. I, znaczy, oczywiście oczywiście nie ja, ja, społeczne. Ja, znaczy, nie, nie słuchaj, to nie jest tak, że ja, ja bym tutaj nie chciał jakby sprowadzić wszystkich <gryw> kampanii społecznych do parteru, bo wydaje mi się, że one na pewno robią jakąś tam dobrą robotę w długim terminie, no bo wiecie, to jest takie pewne promowanie określonych postaw, które gdzieś tam w którymś momencie zapro zaprocentuje, natomiast właśnie to, to tylko ewentualnie możemy tak bardzo długoterminowo do tego podchodzić, bo, bo wydaje mi się, że właśnie du dużo kampanii kampanii społecznych to, tak, to przez nawet samą ich konstrukcję, to właśnie tak trochę wyglądałem, że, że mówię, że, że wydaje mi się, że nieprzekonanym trudno ich będzie porwać na przykład, do, do jakiejś okry czy, czy wypromować samą kampanią społeczną określone zachowanie. Ja to w ogóle myślę, że problemem kampanii społecznej promującej czytelnictwo jest to, że nie jesteś w stanie, nie wiem, zrobić spotu reklamowego, który 30 sekund zachęci kogoś do czytania. Dlatego, że to jest po prostu bardzo trudne. No, Porównaj to sobie na przykład z kampanią yy, przeciwko, nie wiem, yy, piciu yy, alkoholu, yy, znaczy jeździe samochodem po wypiciu alkoholu. No pokazujesz, wiesz, kogoś, kto ginie Ci, bo wykrwi i tak bo, dalej, bo wypadek samochodowy, bo ktoś wypił i to w 30 sekund jest w stanie Cię do czegoś przekonać, bo to po prostu operujesz takim obrazem, który jest dosyć drastyczny. No nie zrobisz tego samego z czytelnictwem. Dlatego to jest problem. Ale wydaje mi się, że też wydawcy coraz bardziej łapią powiedzmy o co chodzi w jakimś współczesnym promowaniu po prostu literatury i też jestem trochę lepiej niż było. Znaczy trudno mi tutaj jakimiś konkretnymi przykładami. King, Paweł King. No, tak, Zobaczcie co przecież wydawnictwa robią przy okazji ostatnich premier Kinga. No, przecież było przebudzenie chociażby tam no, już teraz to z półtora roku Energetyki. temu, gdzie wydawnictwo po prostu no, super podeszło do tematu. Gdzie mamy billboardy na mieście, mamy jakieś gadżety reklamowe, gdzie tak na pewno sprawę Książka, książka jest promowana jako pełnowartościowy produkt rozrywkowy, tak jak nie wiem kino czy gra, gdzie po prostu jakby im szybciej właśnie mi się wydaje i wydawnictwa, ale też właśnie tacy szeregowi czytelnicy zrozumieją czy odrzemy trochę tą książkę właśnie z takiego mitu ekskluzywności, tylko właśnie spróbujemy z nią wyjść do ludzi, ale właśnie też w ten sposób, to tym będzie lepiej. No, wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że King pojawia się na przykład w tym badaniu czytelnictwa, no bo to jest właśnie pisarz, popularny, promowany, szeroko obecny w mediach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tutaj po prostu to na pewno jest dużo jeszcze przed wydawnictwami pracy właśnie nad tym, żeby, żeby książki, jakieś określone tytuły na przykład w jakiś ciekawy sposób promować. Tym bardziej, że to, to nie zawsze muszą być billboardy wielkie na mieście, ale mi się wydaje, że przecież taka jakby jakaś kierunkowa kampania z pomysłem to naprawdę wiele tytułów by, by mogła uwypuklić i, i jakby pokazać w mediach szerokiej publiczności. Hmm, ale gdzie się też King pojawia? Pojawia się w supermarketach. A to też, no. I jakby nie było, to też jest... Ale, ale też to tak, pamiętajmy, tak. że King jest promowany, bo się dobrze sprzedaje, bo po prostu jest kasa na promocję, hmm. nie? To niestety jest układ naczyń połączonych. Ale tak jak zwróciłeś uwagę, fajne są te akcje, jest to komercyjne, więc to nie jest kampania społeczna, ale to jest o tyle fajne, że faktycznie jest promocja książki. Więc to nie jest tak, że przeczytaj Kinga, bo będziesz mądrzejszy, tylko przeczytaj Kinga, bo jest fajny. I myślę, że to bo jest... się zaciekawiliśmy. Tak, dokładnie. No, a, a tak no, wydaje mi się, że to jest... To jest to mi to jest bliższe podejście, dlatego że mi się wydaje, że właśnie łatwiej nawet jest wypromować nawyk czytania w ten sposób niż kampanią społecznym. Mhm. Ale przecież Harry Potter to nie jest fenomen y, czytelniczy, tylko to jest fenomen... Yy, marketingowy. Z, z, z, z, może nawet nie marketingowy, co po prostu, no powiedzmy, ogólnokulturowy. nie? To nie jest to, że dzieciaki nagle zaczęły czytać książki w dużej mierze. One zaczęły czytać Harry'ego Pottera, bo one chciały go przeczytać. Chciały nie, nie czytać książki w ogóle, tylko konkretnie tą. Dobra, słuchajcie, bo zabieramy ludziom już prawie dwie godziny, które mogliby poświęcić na czytanie. Tak, wniosków się jakichś końcowych nie spodziewajcie, nie, drodzy słuchacze, którzy da. przetrwaliście te dwie godziny Czy, dyskusji. Ja myślę, że wnioski to w komentarzach Możecie nam jakieś zapro zaproponować. Nie, to się nie da. Nie, to jest zbyt rozległy temat. Może jednak tak, jakie jest wasze zdanie, słuchacze, hmm. słuchaczki, na temat promowania. Może już nawet o, nie raportu tej histerii i tak dalej, tylko co Waszym zdaniem może zrobić, co może, co wy robicie, tak? nie wiem, wiemy, że część naszych słuchaczy też jest związana jakoś z rękiem książki. Jakie są wasze przemyślenia na ten temat? W sumie może rozpętać jakaś ciekawa dyskusja. Hmm. Znaczy, bo moglibyśmy naprawdę gadać tutaj i gadać jeszcze długo, że myślę, że po prostu warto przenieść dalej tą dyskusję w komentarze i no bardzo do tego zachęcamy. Mm, tak będzie chyba najlepiej. Dobra, no to żegnamy się. No, do, do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. I do